Ameryka powstała na takim samym fundamencie, na jakim powstał naród żydowski. Ameryka powstała na zasadach i na podstawach biblijnych. Dokumenty tego są wszędzie, a najwięcej na Kapitolu w Waszyngtonie. 6 kwietnia 2009 roku prezydent Obama, będąc na wizycie w Turcji, wypowiedział słowa, które były szokiem dla wielu ludzi. Powiedział on, że Ameryka nie uważa siebie jako kraj judeo-chrześcijański. Jest to pierwszy prezydent w historii Ameryki, który powiedział, że Ameryka nie jest krajem chrześcijańskim. W krótkim czasie po tej wypowiedzi prezydenta Obama Kongresman Forbes stanął przed Izbą Reprezentantów na kapitolu w Waszyngtonie i wygłosił przemówienie do kongresmenów, pytając m.in., czy Ameryka kiedykolwiek była krajem judeochrześcijańskim? A jeżeli Ameryka była krajem judeochrześcijańskim, kiedy to się zmieniło? Że Ameryka przestała być krajem judeo-chrześcijańskim, To powiedział kongresman Forbes. Pan Bóg mówił do Żydów i Pan Bóg mówi do chrześcijan w Ameryce. A zapisane jest to w Księdze Powtórnego Prawa, rozdział 28. Jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twojego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła. Miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twój spichlerz. Bogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk bo Cię na ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój. Pan ustanowi Ciebie sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł. jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie narody ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie bydła Twojego, w plonach Twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim Ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać też na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, który ja Ci dziś nadaję, abyś je pilnie przestrzegał, nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bożkami i im służyć. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga Twego i nie będziesz pilnie przestrzegał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Ciebie te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Wszystkie Twoje drzewa i prąd Twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród Ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad Ciebie, a Ty będziesz schodził coraz niżej. On będzie Tobie pożyczał, a nie Ty jemu. On będzie głową, a Ty będziesz ogonem. Spadną na Ciebie te wszystkie przekleństwa i będą Cię ścigały i dosięgną Cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga Twego, aby przestrzegać Jego przykazań i ustaw, jakie Ci dał. I będą na Tobie i na Twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki. Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu Twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród. Będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości, w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Sprowadzi Pan na Ciebie naród z daleka, z krańców ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad niemowlęciem się nie zlituje. Ten pożre po głowie Twego bydła i plon Twojej ziemi, aż będziesz wytępiony i nie pozostawi Ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu Twojego bydła, ani przychówku Twojej czody, aż Cię zniszczy. Będzie Cię oblegał we wszystkich Twoich miastach, aż padną Twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej Twojej ziemi. Będzie Cię oblegał we wszystkich Twoich miastach w całej ziemi, którą dał Ci Pan, Bóg Twój. Ameryka nie jest krajem idealnym na planecie Ziemi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 w następnych audycjach. A co możemy oczekiwać w dzisiejszej audycji? Chrystus jako krzew winny według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie? Katastrofa samolotu na Tenryfie, druga część. Jest to świadectwo o największej katastrofie lotniczej. Muzyka, śpiew, a za moment utwór muzyczny, który wprowadzi nas w dalsze poznawanie. dzienności w szarym tle kilka jasnych kolorów Za tym światem pełen łez. mnie skupione w pół drogi, warły rozstał, spóźnione gesty. Zanim ciemność okryje ziemię, zanim słońce straci swój blask. Musimy na oceanie kilka jasnych kolorów. Ewangelia Jana, rozdział piętnasty, wersety od pierwszego do piątego.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 Ostatnio mówiliśmy o pewnym błędnym rozmowaniu. Uważamy, że trwanie w Chrystusie jest tym samym, czym jest zbawienie. Prawda jest inna. Chrystus trwa w Tobie, ale Ty decydujesz, jak głęboko będziesz trwać w Nim. Kiedy łączysz się z Chrystusem, kiedy wierzysz w Chrystusa, On czyni Cię częścią winorośli. Nie możesz tego uczynić sam. Otrzymujesz to. To jest cud. Ale druga część tego tekstu może wprowadzić pewne nieporozumienie.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 Zostajesz trwającym w Chrystusie, gdy spełniasz wymagania. Wymagania. Posłuchajmy tego. Jeśli byłoby tak, że przez zaakceptowanie Chrystusa stałem się częścią winorośli i również w Nim trwam, to nie trzeba by nikomu mówić, że ma w Nim trwać. Ale ten werset mówi, trwajcie we mnie. To nakaz. To jest nakaz. Nakazuję Ci, byś we mnie trwał, ponieważ możesz wybrać, by nie trwać we mnie. Pomyśl o tym. Nakazuję Ci trwać w Chrystusie. To nie tylko zalecenie, to nakaz działania. Nakazuję Ci podjąć działanie trwania. Chrystus już jest w Tobie, ale Ty musisz znaleźć się w Nim. Dlatego tu jest nakaz. Nakazuję Ci trwać, bo jeśli nie będziesz uważać, przestaniesz trwać. Utracisz bliską relację. Możesz być w Chrystusie, ale nie trwać w Nim w tym samym czasie. Co to oznacza? Możesz być w Chrystusie, ale w tym samym czasie nie trwać w Nim. Co przez to rozumiem? Możesz być nowonarodzony. Możesz być częścią krzewu i w tym samym czasie nie trwać w winorośli. Podążam za tym? Czy to coś nam wyjaśnia? Odkryłem, że większość ludzi nie miała takiego zrozumienia w swoim umyśle, że mogą być zbawionymi, a jednocześnie nie trwać w Chrystusie. Dlatego trwanie, uważajcie teraz, jest czymś, co ja czynię, a nie czymś, co Bóg czyni. On wszczepił mnie w Chrystusa, a teraz do mnie należy pozostawanie z Nim. Spójrzmy na pewne zasady. Zasada numer jeden. Trwanie w Chrystusie w ciągłej relacji z Nim jest tajemnicą wydawania obfitego owocu. Spójrzmy jeszcze raz na ten fragment. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Te dwa słowa są w stronie czynnej. Jeśli trwasz we mnie, będziesz wydawał wiele owocu. Dlatego nacisk w odpowiedzi na pytanie, jak mam wydawać wiele owocu, nie jest położony na cięższą pracę, lecz na trwanie. Jeśli trwasz we mnie, będziesz wydawał wiele owocu. Posłuchajmy wspomnień Brusa. Gdzie więc popełniłem błąd? Nie wiedziałem tego. Ja myślałem, że wydawanie więcej owocu oznacza więcej pracy. Więcej to jest więcej pracy, ale obfitość nie oznacza większej ilości pracy. Czy to rozumiemy? To jest głęboka prawda. Mówi o tym, że jeśli chcesz wydawać obfitszy owoc, możesz to zrobić nie przez cięższą pracę, lecz przez skoncentrowanie się na trwaniu we właściwej relacji z Chrystusem. Dlatego nie możesz osiągnąć obfitszego owocu przez cięższą lub dłuższą pracę. To właśnie mi się przydarzyło. Utknąłem, nie mogłem i nie powinienem był pracować ciężej ani chwili dłużej. Nie mogłem tego przełamać, a wiedziałem w swoim sercu, że jest o wiele więcej. Przynoszenie większej ilości owoców wymaga mniej pracy dla Chrystusa, a więcej czasu z Chrystusem. Mniej pracy dla Niego, aby mieć więcej czasu, by z Nim być. Chcę, byś coś zrozumiał. Jeśli chcesz zacząć trwać w bliskiej relacji z Jezusem, a nie trwasz, skąd weźmiesz czas? Coś musi się skończyć. Może to będzie telewizja, może coś innego, a może nic. Może musisz przestać robić coś dla Chrystusa. To tak jak z Martą i Marią. Chrystus był z nimi w ich domu. Marta zaś się koło różnej posługi. A przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Odpowiadając, rzekł do niej, Pan... Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Czy to jest dobre? Tak, to jest najlepsze. Zasada numer dwa. Dlaczego tak często nie trwamy w bliskiej relacji z Chrystusem? Jest kilka powodów. Ten jest poważny. Nieświadomie masz pewne nastawienie do tego, jaki naprawdę jesteś. Trwanie w Chrystusie jest bezpośrednio związane z twoim nastawieniem do Chrystusa. Weźmy na przykład historię z samego początku Biblii, z ogrodu Eden, kiedy wąż próbował nakłonić Adama i Ewę do grzechu. Do tego momentu Adam i Ewa nie mieli nic, prócz pozytywnego nastawienia do Boga. Jest więc wąż, chcący przerwać tę relację. Rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego Otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg Jest coś, co Bóg przed wami skrywa Gdyż Bóg nie jest tak naprawdę dobry Co próbuje uczynić szatan? To samo co zawsze Zmienić naszą opinię o Bogu Wrócimy do naszych rozważań w kolejnym programie Do usłyszenia mówi Państwu Henryk Dedo Zapraszam na naszą stronę internetową www.gospel.pl. Dnie. Kryje się strumień, który poniesie nas gdzieś w nieznany ląd. Ty, jak po nocy jasny świt, przychodzisz do mnie i znika cień, jak wczorajsze łzy. Zapraszamy do posłuchania świadectwa zatytułowanego Katastrofa Samolotu na Tenryfie. Jest to świadectwo, jest to reportaż o największej katastrofie lotniczej. Zleciliśmy do Nowego Jorku, byliśmy tam przez półtorej godziny, zatankowaliśmy paliwo, dosiadło się 14 nowych pasażerów ze środkowego zachodu i wschodniego wybrzeża. Zmieniła się także załoga. Ostatecznie wystartowaliśmy nad Atlantyk. Kiedy byliśmy 15 minut od Wysp Kanaryjskich, nasz pilot powiedział przez głośniki, powiedział, że nie będziemy mogli wylądować w Las Palmas na czas. Powiedział, że terroryści wysadzili bombę na lotnisku i jest podejrzenie drugiej bomby i generatujące samoloty zostały skierowane na niewielką wyspę 80 km dalej, nazywającą się Teneryfa tytuł książki, Katastrofa na Teneryfie. Nikt z nas nie słyszał o tej wyspie wcześniej. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest, do kogo należy. Dowiedzieliśmy się, że jest częścią łańcucha Wysp Kanaryjskich, a te należą do Hiszpanii przez ostatnie 500 lat. Kiedy krążyliśmy na tą wyspą nazywającą się Teneryfa, zauważyłem, jak mała ta wyspa jest. Dowiedziałem się, że ma zaledwie 80 km długości i 30 kilometrów szerokości. Powiedziano mi, że ponad 700 tysięcy ludzi mieszka na tej małej wyspie. Jest to jedno z najbardziej egzotycznych miejsc, w jakim kiedykolwiek byłem, ale także najbardziej zatłoczonych. I lotnisko jest także małe. Nie zostało zbudowane, aby przyjmować to ogromne odrzutowce. Dla przykładu ma tylko jeden pas startowy. I kiedy byliśmy zmuszeni wylądować na tym lotnisku z tym jednym pasem startowym, wszystko wyglądało mi na to, że nasz pilot mógł wylądować tym odrzutowcem jak w dziurę. Nie było wystarczająco pasa. Później, kiedy wyszedłem z samolotu, zauważyłem, dlaczego mieliśmy ten problem. Przed naszym lądowaniem na tym lotnisku wylądowało już sześć tych wielkich odrzutowców, my byliśmy siódmym. I kiedy patrzyłem z tyłu, naliczyłem jeszcze jedenaście tych ogromnych odrzutowców na tym małym lotnisku, więc oczywiście było tam bardzo dużo ludzi, ogromnie zatłoczone miejsce. I jako rezultat tych bardzo zatłoczonych warunkach, powiedziano nam, że nie będziemy mogli pójść do budynku terminalu. Mieliśmy pozostać na pokładzie naszego samolotu i czekać. Więc przez cztery pełne godziny nie robiliśmy nic, tylko siedzieliśmy i czekaliśmy. Jak na ironie, stojący obok nas, po naszej prawej stronie, był Boning, 747 KLM z Holandii, z którym się później zderzyliśmy. Przed tym wypadkiem staliśmy obok siebie przez cztery godziny, spokojnie czekając na nasze przeznaczenie. Pozwalano nam wychodzić z samolotu po schodkach w grupie 10-15 osób. Mogliśmy zejść na dół i stać tam, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, ale nie mogliśmy oddalać się od tego miejsca. W jednym z przypadków, kiedy zszedłem na dół, zauważyłem ogromną górę na końcu pasa startowego. I byłem poruszony tą górą, była jakaś inna, nienaturalna. Okazało się, że to ogromny wulkan. Spory procent ludzi, którzy mieszkają na tej wyspie, jest bardzo mocno przekonana, że szatan mieszka dokładnie w tym wulkanie. Większość problemów na tej wyspie rozpoczyna się właśnie od tego konkretnego miejsca. Wulkan erumpuje od czasu do czasu. Lotnisko jest w tym miejscu już przez ostatnie 22 lata i w ciągu tych ostatnich 22 lat mieli sześć poważnych katastrof lotniczych tuż u podnóża tego wulkanu. I w tym wypadku, w którym ja byłem pasażerem, to doprowadziło do ponad tysiąca ludzi, którzy zginęli dokładnie w tym miejscu jako rezultat katastrof lotniczych. W ciągu kolejnych sześciu tygodni mieli kolejną katastrofę, gdzie w tym samym miejscu brytyjski transatlantyk rozbił się i 164 osoby zginęły. Możecie zrozumieć, dlaczego ludzie odczuwają, że szatan musi mieszkać w tym wulkanie, kiedy te wszystkie złe rzeczy dzieją się dokładnie w tym jednym miejscu. I to nie tylko obecne pokolenie tak uważa. Wiele wieków temu nazwano ten wulkan czubkiem piekła. I tak się nazywa też dzisiaj. Czubek piekła. Zauważyłem ogromną chmurę nad tym wulkanem. Odwróciłem się do mężczyzny stojącego bok mnie i powiedziałem, czy nie będziemy szczęściarzami, jeśli ta chmura zacznie schodzić i wchłonie nas na tym lotnisku? W ciągu 15 minut chmura zaczęła schodzić z tej góry. W ciągu pół godziny byliśmy w tak gęstej mgle, jakiej jeszcze nie widziałem. Nie było nic widać. Naprzeciwko pasa startowego z ledwością widziałem swoje dłonie przed sobą. To zdenerwowało nas bardzo, bo to była kolejna przeszkoda, która trzymała nas od naszego statku, a na statek był zaledwie 80 km stąd. Mniej więcej w tym czasie byliśmy już wykończeni. Przeleciliśmy z Kalifornii do Nowego Jorku. Przeleciliśmy Atlantyk. Siedzieliśmy w tym jednym miejscu przez cztery pełne godziny. Skończyło się jedzenie, skończyły się napoje. Nawet skończyła się woda. Wróciłem do samolotu, podszedłem do mojego wspólnika i zaczęliśmy rozmawiać. Ale kiedy jesteś w jednym miejscu już cztery godziny, nawet nie ma o czym rozmawiać. Pilot wtedy powiedział przez głośniki, abyśmy siedli i zapięli pasy. Powiedział, że lotnisko w Las Palmas zostało otwarte i będziemy startować. Oczywiście cieszyliśmy się bardzo z tego, że będziemy już się poruszać. Po tych 4 godzinach była to niesamowicie fajna informacja. Nie było jeszcze 4.30, wiedzieliśmy, że nasz statek jest zaledwie 80 km stąd. Jeśli wystartowalibyśmy teraz, bylibyśmy na nim przed mrokiem, Więc zaczęliśmy się tak cieszyć, że niektórzy zaczęli śpiewać, a wszyscy klaskać. Pilot ponownie powiedział przez głośniki, powiedział, abyśmy pozostali w naszych fotelach zapiętymi pasami. Powiedział, że będzie pewne opóźnienie. Powiedział, że pilot samolotu KLM, stojącego obok nas, zdecydował się zatankować swój samolot na tym małym lotnisku. On nie powinien był tego robić tam. Ale zatankował 21 tysięcy galonów paliwa lotniczego. To dodało 142 tysiące funtów wagi dla tego KLM-u. I ci, którzy teraz studiują tę katastrofę, doszli do wniosku, że jeśli nie wziąłby tego paliwa, bardziej prawdopodobnie podobnie w ostatniej chwili, kiedy próbował wzlecieć nad nami, udałoby mu się, ale te paliwo i waga jego trzymała go do ziemi. Nasz pilot był tak zły tymi nowymi okolicznościami i tym opóźnieniem, że poprosił naszego drugiego pilota, by wyszedł z samolotu, zmierzył odległość między tymi dwoma odrzutowcami i zobaczył, czy jest miejsce, abyśmy mogli objechać go dookoła i wystartować pierwsi. Drugi pilot zrobił to, za chwilę wrócił, powiedział, jest mi bardzo przykro, ale brakuje nam zaledwie kilka metrów, aby objechać dookoła tego drugiego samolotu. Dosłownie kilka metrów. Były chwile, kiedy mówili o tym, że przypłynie po nas statek z jednej wyspy na drugą. Jeśli zrobiliby to, też nic z tych rzeczy nie miałoby miejsca. W mojej książce jest stała strona tych rzeczy, co by było, gdyby. Gdybyśmy nie wystartowali z Los Angeles, opóźnienie o godzinę. Gdyby nie było bomby terrorystów. Gdyby nie było mgły, gdyby nie było paliwa. I tak Wyglądało to na przeznaczenie. Tankowanie zajęło kilka chwil. Siedzieliśmy w naszych fotelach zapiętymi pasami. Pamiętam dokładnie pasażerów HLM-ów chodzących na pokład oni byli ostatnią grupą ludzi, której pozwolono pójść do budynku terminalu. Pamiętam dokładnie schody podjeżdżające do samolotu i pamiętam dokładnie wszystkich dorosłych ze wszystkimi 48 dziećmi, którzy wspinali się na pokład swojego samolotu do swojej ostatniej i fatalnej podróży. Pamiętam bardzo dokładnie samolot odjeżdżający z pod mojego okna. Około 3 minuty później także i my zaczęliśmy się poruszać. Poruszaliśmy się, jechaliśmy bardzo wolno, nie więcej jak 10 km na godzinę. Oni mówią, że normalna prędkość jest około 30. My jechaliśmy około 10 z dwóch powodów. Jak już wspomniałem, mieliśmy tylko jeden pas startowy tam, więc jechaliśmy bardzo wolno, aby pozwolić i dać czas temu drugiemu samolotowi dojechać do końca pasa startowego, gdzie miał zawrócić i przyjąć pozycję startową. Miał tam pozostać w tej pozycji, kiedy my mieliśmy jechać dokładnie tym samym pasem startowym do pewnego zjazdu. Mieliśmy zjechać, poczekać, aż on wystartuje, wtedy wystartować samemu. Poruszaliśmy się wolno także ze względu na bardzo gęstą mgłę. Nic nie było widać. Poruszaliśmy się na oślep w tej bardzo gęstej mgle. Oni nie mieli tam lotniskowego radaru. Kiedy odjechaliśmy od wieży kontrolnej, oni już nas nie widzieli, nie mieli wizualnej kontroli. Oni nie widzieli nas, my nie widzieliśmy ich, piloci nie widzieli się nawzajem. Poruszaliśmy się na oślep w tej bardzo, bardzo gęstej mgle. Wziąłem poduszkę, podłożyłem sobie pod głowę, zamknęłem oczy, aby się odprężyć przez tych kilka chwil, kiedy mieliśmy przelecieć te 80 kilometrów. Wyglądało na to, że już kołujemy. Gdy nagle, niespodziewanie, poczułem bardzo ostre szarpnięcie i zapadnięcie się oraz skręt do lewej strony, kiedy koła zjechały do rowu. Nie mieliśmy ostrzeżenia, nikt nic nie mówił przez głośniki, nie widzieliśmy nic. Było to po prostu jakiś skręt, ostry skręt do lewej i zapadnięcie się. Nasz pilot powiedział, że kiedy jechał po pasie startowym, w dużej odległości, bardzo słabo, przez tą gęstą mgłę mógł zobaczyć frontowe światła samolotu KLM. Oczywiście myślał, że te światła stoją w miejscu, więc kontynuował jazdę. Kiedy nagle niespodziewanie ku jego ogromnemu przerażeniu uświadomił sobie, że te światła nie stoją, ale zbliżają się do nas w naszą stronę z pełną prędkością startową około 300 km na godzinę, kiedy my jeszcze staliśmy na pasie startowym, próbował w rozpaczy zjechać z pasa startowego do lewej strony na prawnik. To były właśnie te wstrząsy, które odczuwaliśmy. Oczywiście nie udało się. Boning KLM-747 rozpędzał się cały czas do ponad 300 km na godzinę. Nagle niespodziewanie przebił się przez tą ścianę mgły. Kiedy przebił się przez tą ścianę mgły, zobaczył nas stojących na pasie startowym. Próbował w rozpaczy wzlecieć nad nami. Nos samolotu przeszedł, ale kółka nie przeszły. Koła przecięły nasz samolot, jak gorący nóż przechodzi przez masło. Dosłownie rozciął nas. Przeciął nas w połowie, tam gdzie siedzieliśmy. I byłem zaledwie 8 rzędów od tego miejsca, gdzie zostaliśmy przecięci. Przednia część naszego samolotu odpadła do przodu od reszty kadłuba. Po prostu zostaliśmy przecięci na pół. I większość tych, którzy ocaleli z tej katastrofy, pochodziła właśnie z tej przedniej części, dlatego że kiedy odpadli na dół, mieli bliżej do ziemi, nie musieli y, może skakać i tak dalej. Mieli także chwilę łaski bez ognia, której my nie mieliśmy. Były tam ofiary śmiertelne w tej sekcji, ale większość tych, którzy ocaleli, pochodziła z tego właśnie miejsca. Muszę powiedzieć, że w momencie uderzenia tych dwóch ogromnych odrzutowców, podłoga kabiny zapadła się i nasza załoga spadła razem z tą podłogą pierwszej klasy. I to jedyna rzecz, która uratowała życie naszym, naszym pilotom. I chciałbym także wspomnieć, że obydwaj nasi pierwszy i drugi pilot są teraz oddanymi chrześcijaninami jako rezultat tych doświadczeń i obydwaj latają. Co Wy na to? Chwała Bogu. W środku naszego samolotu, gdzie my siedzieliśmy, dosłownie kilka osób przeżyło. W tylnej części nikt nie przeżył, wszyscy zginęli. W momencie uderzenia tych dwóch samolotów Wszystkie 21 tysięcy galonów paliwa lotniczego zostało uwolnione Nasz samolot był zlany paliwem lotniczym Nie tylko na zewnątrz, ale także w środku Te paliwo lotnicze przeszło przez naszą sekcję jak ogromna fala I wiele ludzi miało zlane ubrania, zmoczone I oczywiście stali się natychmiastowymi tarczami Jak pochodnie dla tych małych iskierek, które by je sięgły Oczywiście te iskierki powodowały eksplozję za eksplozją. Nie pamiętam, ile eksplozji miało miejsce, zanim wyszedłem z tego samolotu. Było ich wiele. Nie pamiętam ani jednej chwili bez ognia. Ogień był tak natychmiastowy, że nawet nie zorientowaliśmy się, że zostaliśmy uderzeni przez inny samolot. Myśleliśmy, że wybuchła bomba. Mieliśmy przeświadczenie bomby. To był rezultat bomby. Powiedzieliśmy, że ktoś podłożył bombę. Byłem już w szpitalnym łóżku, kiedy dowiedziałem się, że zostaliśmy uderzeni przez inny samolot. Nawet to, że siedziałem osiem rzędów od tego miejsca, gdzie zostaliśmy przecięci, nie byłem w stanie powiedzieć, co się działo. Znalazłem się na nogach. Nie przypominam sobie, abym odpinał pas, nie pamiętam, abym wstawał. Po prostu znalazłem się automatycznie na swoich nogach, otoczony tymi ścianami ognia. Po mojej lewej stronie siedziała przy oknie 86-letnia kobieta. Obok niej na środkowym fotelu siedziała jej 60 letnia córka. Ja siedziałem na fotelu przy wyjściu. Bezpośrednio przede mną siedział mój wspólnik. Ta matka i córka po mojej lewej, obydwie były niepełnosprawne. Ja próbowałem usługiwać im w tej długiej podróży. Przynosiłem im wodę, asystowałem im. I kiedy ten wypadek miał miejsce, a ja znalazłem się na swoich nogach, kolejną rzeczą, którą zrobiłem, odwróciłem się do tej matki córki, aby zobaczyć, czy mogę jakoś im pomóc. Już było za późno. Obydwie leżały na podłodze, płonęły, nie oddychały. Wierzę, że nie żyły. Nie mogłem zrobić nic dla nich. Wtedy odwróciłem się do fotela przede mną, aby zobaczyć, co dzieje się z moim wspólnikiem. I kiedy to zrobiłem, kolejna ogromna eksplozja, która przeprowadziła ogromną falę ognia, a za nią czarny dym. Nie widziałem już więcej mojego wspólnika. On także zginął. W tym czasie ludzie płonęli dookoła, wszędzie. Ich włosy płonęły, ich ubrania płonęły. Wszyscy krwawiliśmy bardzo mocno. Od różnych nacięć, które otrzymowaliśmy, od wielu rzeczy, które latały w powietrzu. Temperatura była tak ogromna w tym piecu ognistym, że metal samolotu, aluminium, stawało się ciekłe. I ten ciekły metal strzelał w powietrzu i oczywiście trafiał nas w skóry, w ubrania, trafiał, wchodził pod skórę, pod wiele miejsc. Gdzieś z tyłu słyszałem, ktoś krzyczał, straciłem wzrok, nic nie widzę. Kiedy ten ciekły metal uderzył go w twarz, jego wzrok został zabrany. I dziękuję Bogu, że mogę dzisiaj powiedzieć, że widzę Was. Nie tylko nie spłonęłem, ale także widzę. I chwalę Boga za to. Ponownie, pozwólcie, że podkreślę, że oddaję Bogu chwałę za to, co zrobił dla mnie w tych chwilach. Nie było tam nic z tego, co ja zrobiłem. Według wszelkich praw powinienem był zginąć. Pozwólcie, że podkreślę ten fakt, że ci po obydwu moich stronach, ci przede mną i moi przyjaciele z tyłu, wszyscy spłonęli. I nie tylko spłonęli. Było 114 osób w naszym samolocie, które spłonęły poza możliwość zidentyfikowania. Nie można było ich zidentyfikować. Zostali pochowani w Westminster w Kalifornii. Byłem na pogrzebie tych 114 osób. Kiedy przyjechałem na cmentarz, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, było 114 trumien ustawionych w jednym rzędzie. I obok tych trumien była jedna mogiła, 75 metrów długa. Dano nam listę z imionami tych, którzy mieli być pochowani w ten dzień. Moje oczy zaczęły przeszukiwać imienia mojego wspólnika, Teda Junisa. Znalazłem go na tej liście. On był jednym z tych, którzy spłonęli poza możliwość identyfikowania. On siedział na fotelu tuż przede mną. Później zacząłem szukać imion matki córki, tych, które siedziały po mojej lewej stronie. Znalazłem ich imiona także. One także miały zostać pochowane w tej zbiorowej mogile w ten dzień. One siedziały tuż obok mnie. Wtedy też zacząłem szukać imion moich przyjaciół, którzy siedzieli z tyłu za mną. Lekarz z jego żoną z Newport Beach w Kalifornii. Znalego niespodziewanie w tym momencie dotarło do mnie to, że nie tylko ci ludzie wszyscy spłonęli, ale także nikt z nich nie może zostać zidentyfikowany. I wszyscy mają być pochowani w tej zbiorowej mogile. A jednak Bóg wydobył mnie z tego pieca ognistego bez żadnego poparzenia. Nie miałem żadnego smolenia, moje ubrania nie zapaliły się. Nie było nic żadnego. Czy widzicie, co ja robię dziś wieczór? Mówię o naszym Bogu. Mówię o naszym Wybawicielu. On ciągle działa, ciągle siedzi na swoim tronie, ciągle dba o swoich, ciągle wyzwala swoje dzieci z pieców ognistych w XX wieku i musimy zdać sobie sprawę z tego. Wspaniale jest wiedzieć, co wydarzyło się 2000 lat temu, ale także musimy wiedzieć, co wydarzyło się w 1980 roku w XX wieku. Musimy wiedzieć, że Bóg ciągle robi cuda dla swoich dzieci, abyśmy mogli oczekiwać cudów jeśli będziemy wierzyć i staniemy na obietnicach Bożych i zdamy sobie sprawę z tego, że jest tak i amen dla tych, którzy sięgają do Boga i otrzymują od Niego to, o co potrzebują w swoich krytycznych momentach. Naszym problemem jest to, że jesteśmy tak przejęci okolicznościami, ścianami ognia, które nas otaczają, że zawodzimy w patrzeniu na Boga w momencie naszych tragicznych chwil. Bóg tam jest. Bóg powiedział, ja zawsze tam będę, nigdy Cię nie opuszczę, nie, nie pozostawię. Bóg nie powiedział, nigdy Cię nie opuszczę, nie zostawię, wyłączając katastrofy lotnicze. Powiedział, będę tam. O, aleluja. I on tam był. Nigdy nie zapomnicie, co widzicie w takich chwilach. Nigdy nie zapomnicie, co słyszycie w takich chwilach. Jest to poza możliwością opisania. Nie ma słów w naszym słowniku, które mogłyby dokładnie opisać to, przez co przechodzisz w takich chwilach. Dwie rzeczy szokowały mnie bardziej niż inne. Po pierwsze, oczy ludzi. Kiedy ich oczy patrzyły w potrzebie, kiedy byliśmy w środku tego pieca ognistego, każdy patrzył w rozpaczy z odpowiedzią, i nie wyglądało na to, że będzie odpowiedź. Niektórzy z nich już płonęli i umierali. Kiedy widzicie mężczyzn i kobiety, płonących na śmierć, przeklinających ostro, kiedy umierają, a ja nie byłem przygotowany na to, zawsze miałem taką opinię, że jeżeli mężczyźni i kobiety umierają i wiedzą, że będą umierać, automatycznie będą wołać Boga. Ale odkryłem, że to nieprawda. W tych samolotach mają coś, co nazywają czarnymi skrzynkami. Są to urządzenia, które nagrywają wszystkie rozmowy, które mają miejsce w kabinie pilotów. Znaleźli tą skrzynkę należącą do KLM-u. Odtworzyli ją z nadzieją, że znajdą powód tego, co spowodowało najgorszą na świecie katastrofę lotniczą. Byli zdziwieni, bo ostatnią rzeczą, która się nagrały na tej taśmie, było to przekleństwa pilota, kiedy jechał tym pasem startowym, i zupełnie ostatnie słowa, to to, kiedy wyzywał imię Boga bez potrzeby, kiedy zabrał ze sobą 593 osoby do wieczności. W tej katastrofie, która miała miejsce w Chicago kilka miesięcy temu, gdzie American Airlines i DC-10 się rozbił także znaleźli tą czarną skrzynkę i także odtworzyli ją, spróbując odnaleźć powód tej katastrofy, i także byli w pełni zdziwieni, bo wszystko na tej taśmie było skasowane, poza jednym przekleństwem pilota. Jak tylko wyszedłem ze szpitala w Kalifornii, gdzie miałem operację, jako rezultat tych obrażeń w tym wypadku, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, próbowałem odnaleźć coś na temat ludzkiego zachowania. Chciałem zobaczyć, czy znajdę odpowiedź, co powoduje, że mężczyźni i kobiety przeklinają ostro, kiedy płoną, co powoduje, że piloci samolotów przeklinają i rozbijają się o siebie. Odkryłem, że autorzy piszący na ten temat zgadzają się. Mówią, że mężczyźni i kobiety w momencie zagrożenia albo kryzysu reagują tak, jak żyli przez swoje życie. Więc jak żyli, tak też umrą. Jeśli w ciągu swojego życia przeklinali, więc w chwilach takich jak ta będą automatycznie przeklinać, dlatego że są zaprogramowani na przeklinanie. Przeklinają bezmyślnie. Nie zatrzymują się i mówią, myślę, że będę teraz przeklinał. Przeklinają bezmyślnie. Są zaprogramowani, aby przeklinać. I kiedy czytałem te informacje i uświadomiłem sobie, co czytam, zacząłem chwalić Boga na głos po raz pierwszy w moim życiu, uświadomiłem sobie, że byłem zaprogramowany na Boga. Przez ten cały czas, Aleluja. Nie było żadnych przekleństw, które wyszły automatycznie z moich ust. Kiedy te samoloty rozbiły się o siebie, pierwsza rzecz, która wyszła z moich ust, było Jezus. I On tam był. Nie przypominam sobie ani jednej chwili, abym nie był świadomy, Obecności Boga. Zaprogramowany na Boga. Czy nie jest to coś wspaniałego? Kolejna zaleta z bycia dzieckiem Bożym. I pozwólcie, że powiem wam to teraz. Nie czekajcie na takie chwile jak tamta, aby zaprogramować się na to, kim powinniście być. Jest za późno wtedy. Teraz jest czas, abyście nad tym pracowali. Jestem bardzo mocno przekonany, że te chrześcijańskie doświadczenie powinno być bardzo praktycznym chrześcijańskim doświadczeniem. Wierzę, że my, chrześcijanie, każdego dnia, kiedy chodzimy w obecności świętego Boga, powinniśmy uczyć się wymawiać Jego imię na głos, ponownie i ponownie i ponownie. Ucz mówić się imię Jezus. Ucz mówić się Alleluja, chwała Bogu, dzięki Panu. Jeśli będziesz robił to teraz, będziesz programował się na to, kim powinieneś być w chwilach zagrożenia w życiu Twoim. Jeśli będziesz uczył się mówić imię Jezusa teraz, nie będzie dla Ciebie obcą rzeczą powiedzieć Jezus w chwili takiej jak tamta, automatycznie powiesz Jezus. O, Boże Święte Słowo mówi nam, co dzieje się, kiedy wspomniemy imię Jezus. Każde drzwi w niebie otwierają się dla nas i każda anielska istota od Boga przychodzi nam na pomoc, na zaledwie szept świętego imienia Syna Bożego Jezus. Wykorzystajcie to, co macie. Wiele dziwnych myśli będzie przechodzić ci przez umysł w tym momencie. Nie możesz polegać na swoim umyśle. Twój umysł nie będzie funkcjonował tak, jak powinien, w chwilach takich jak ta. Nie myślę, będziesz myślał tak, jak powinieneś w takich chwilach. Pierwsza rzecz, która przeszła mi przez umysł, było to, to że to nie jest realne, to się nie może dziać, to nie jest prawda. Zajęło chwilę dla mojego umysłu, aby uświadomił sobie, że jest prawdziwie w piecu ognistym. Umysł się buntuje, on nie chce tego zaakceptować. Druga rzecz, która przeszła mi przez myśli, było to, że już przez to przechodziłem. Tak, przechodziłem już przez to. Dziwna reakcja. Oczywiście, nigdy przez to nie przechodziłem wcześniej. Te rzeczy działy się w ciągu kilku sekund. Wszystko, o czym mówię dziś wieczór, wydarzyło się w ciągu kilku sekund. Mówią, że nie masz więcej jak 90 sekund na to, co masz zrobić w takich chwilach. Przeważnie nie 90 sekund, ale nigdy więcej jak 90 sekund. To nie jest zbyt wiele. Te 90 sekund mija bardzo szybko. Mogę was zapewnić, że te 90 sekund jest wypełnione twoją walką o przeżycie. Jedyna rzecz, którą masz w myśli, to jest przeżyć. Nie myślisz o śmierci, myślisz o życiu. Jak mam się stąd wydostać? Nie ma czasu w ciągu tych 90 sekund, aby modlić się modlitwą grzesznika. Nawet o tym nie myślisz. To nawet nie przejdzie ci przez umysł. Nie ma czasu w ciągu tych 90 sekund, aby teraz spróbować zadedykować swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie myślisz o tych rzeczach. I także nie ma czasu w ciągu tych 90 sekund, aby być wypełnionym żalem i skruchą, bo są rzeczy, które trzymały cię i trzymają od prawdziwej relacji z Bogiem. Nie myślisz o tych rzeczach. Biblia mówi wyraźnie, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie mówi nic o chwilach takich jak tamta, nie mówi nic o jutrze, mówi dzisiaj. I wierzę całym moim sercem, że Bóg daje nam w tym pomieszczeniu okazję, którą mamy dzisiaj, abyśmy mogli zawrzeć nasz pokój z Bogiem. I jeśli nie wykorzystamy tej okazji, którą Bóg nam daje, wtedy nie będziemy mogli obwiniać nikogo jak tylko siebie samych, jeśli w takiej chwili jak ta pójdziemy do wieczności bez nadziei bez Boga. Jestem bardzo mocno przekonany, że Duch Święty zmaga się z człowiekiem ponownie i ponownie przez cały jego okres życia. I zależy to od człowieka i jego woli, aby zaakceptować lub odrzucić. Ale jeśli odrzuci tą Bożą wolę w swoim życiu, będzie mógł winić tylko siebie, kiedy umrze i pójdzie do wieczności bez nadziei. I Boga opłaca się być gotowym. Chwała Bogu, że możemy być gotowi. Autor napisał piosenkę i tytuł jest taki. Nie ma nic między moją duszą a Zbawicielem. Wszystko jest w porządku. Jest możliwe żyć takim życiem. Kiedy zostaniesz zawołany za sekundę do wieczności, wszystko jest w porządku. Możesz żyć takim życiem. W każdym dniu, kiedy chodzisz w obecności Boga i kiedy dedykujesz swoje życie dla Boga z pomocą Ducha Świętego, możesz żyć takim życiem, w którym wszystko jest w porządku. Kolejna korzyść z bycia chrześcijaninem. A jeśli możesz powiedzieć, że wszystko jest w porządku dziś wieczór, że jesteś gotowy, aby odejść do Boga w ciągu kolejnej sekundy, więc musisz kopać głębiej w swoim chrześcijańskim doświadczeniu. Te zapewnienie należy do ciebie, jest twoje. Było 55 osób w naszym samolocie, które nie zrobiły kompletnie nic, aby się ratować. Siedzieli w swoich siedzeniach jak zombie, kręcili swoimi głowami. Nie próbowali odpiąć pasów, nie próbowali wstać. Pozostali w swoich fotelach w ciszy, tak mi powiedziano, aż ogień sięgnął ich i stopił jak woskowe manekiny nie zrobili kompletnie nic, aby się ratować. Kiedy usłyszałem te statystyki, nie mogłem tego zrozumieć. To nie może być wola Boża dla Jego ludzi. To nie może być wolą Bożą dla Jego dzieci, aby w takiej chwili jak ta zostały przejęte szokiem, strachem i zamętem i nie zrobiły nic, tylko siedziały i umierały. Szok, strach i zamęt nie są wiarą. Bóg odpowiada na wiarę, nie na szok, strach i zamęt. Szok, strach i zamęt okradnie nas z Bożej woli w naszym życiu. Szok, strach i zamęt zabierze nam życia. Nie możemy pozwolić sobie na szok, strach i zamęt. Pismo mówi ponownie, że jeśli nasz umysł będzie skoncentrowany na nim, będzie zachowany w idealnym pokoju. To włącza także chwilę katastrof. To nie wyłącza tych momentów. Nawet w chwili takiej jak ta, jeśli nasz umysł będzie skoncentrowany na Bogu, będzie zachowany w idealnym pokoju, możemy odczuwać obecność Bożą z nami i możemy być prowadzeni Duchem Świętym, aby Boża wola wypełniała się nawet w środku pieca ognistego. Były chwile, kiedy walczyłem i przechodziłem przez te płomienie, kiedy odczuwałem dosłownie prowadzenie Ducha Świętego. Idź tędy, tędy nie idź. Zrób to. Tego nie rób. Boża wierność. Była kobieta ze zborów bożych, ze stanu Washington. Ona jest kobietą około 50-letnią, dość otyłą. I powiedziała, że kiedy te dwa samoloty rozbiły się o siebie, jej pierwszą reakcją było to, aby wyjść na korytarzyk. Wyszła i powiedziała, że kiedy wyszła, usłyszała głos Boży mówiący do niej głośno i głos Boży powiedział, wyjdź z korytarza. Więc szybko wróciła przed swój fotel. I w tym momencie ogromny kawał płonącego metalu przeleciał tnąc powietrze dokładnie w tym miejscu, w którym ona stała. I powiedziała, że kiedy zobaczyła tą ścianę ognia i zdała sobie sprawę z tego, co Bóg zrobił dla niej przez Ducha Świętego, i nagle została napełniona Duchem Świętym tak, że zaczęła skakać po parciach siedzeń do wolności jak gazela. Aleluja! Chwała Bogu! To jest właśnie taki Bóg, o którym mówimy dziś wieczór. I jeśli wydaje wam się, że jestem podekscytowany, ja jestem podekscytowany. Jestem podekscytowany Bogiem, który wejdzie ze mną do pieca ognistego i wyprowadzi mnie z tego pieca bez żadnego poparzenia. Jestem podekscytowany Bogiem, który mówi, będę zawsze z tobą w chwili kłopotów. Jestem podekscytowany Bogiem, który powoduje, że biegniemy jak gazele do wolności. Bóg nie ma ograniczeń. Czy wiedzieliście o tym? Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Jedyne, Limity i ograniczenia są to te, które my umieszczamy na Nim. Bóg nie ma ograniczeń. Nagle, niespodziewanie, w tym całym chaosie, gdzie ludzie płonęli dookoła mnie, także ja myślałem, że umrę, coś wspaniałego stało się. Nie używam słowa wizja, nie miałem nigdy wizji, ale to było najbliższe wizji z tego, co ja przeżyłem. Nagle, niespodziewanie, w środku tego ognia, Pamięć i widok mojej modlącej się mamy Przejął moje myśli zupełnie Była to ostatnia rzecz, o której oczekiwałem, że będę myślał Ale w tej jednej chwili było to wszystko, o czym mogłem myśleć W moich myślach widziałem moją matkę Widziałem jej dłonie złożone na Piśmie Świętym Widziałem jej łzy, słyszałem jej modlitwę I w tej chwili, kiedy ta modlitwa przejęła moje myślenie Wszelki zamęt opuścił mój umysł Zacząłem myśleć racjonalnie Zaczynałem się poruszać w konkretny sp sposób Nagle niespodziewanie poczułem odwagę i poczułem ogromny spokój, który stąpił na mnie. Wszystko ze względu na pamięć modlitwy mojej mamy. Chwała Bogu za wspólne modlitwy w domu. Jeśli tego nie robicie, powinniście. To buduje więzy między wami. Będziecie mogli się oprzeć na tym. I w chwilach takich jak ta, jest to coś, na czym możecie się opierać, wiedzieć, że ktoś modli się do... O ciebie, woła do Boga za Ciebie. Kiedy dzieliłem się moim świadectwem z lekarzami na Wyspie Kanaryjskiej, oni powiedzieli Panie Williams, jesteśmy bardzo przekonani, że to Pańska wiara przeprowadziła Pana przez to. Pańska wiara przeprowadziła Pana. Lekarze to powiedzieli. Wreszcie zaczynają coś łapać, prawda? Powiedzieli, że ludzie bez wiary panikują i umierają. Pańska wiara przejęła wszystko i przeprowadziła Pana. Chwała Bogu za modlące się mamy. Kto z Was ma taką mamę? Albo miał? Pozwólcie, że zobaczę Wasze dłonie. Czy nie są one czymś wspaniałym? Moja mama jest małą kobietą, waży niecałe 50 kilogramów i nie jest wysoka. I kiedy przyjechałem po tej katastrofie do domu w ziemi, małą twarz w mojej dłoni, powiedziałem, mamo, nie dbam o to, że twój dzieciak ma 52 lata, jest łysy i gruby, módl się o mnie cały czas. Tak długo jak żyjesz, módl się o mnie. I tak chcę, aby było. Może niektóre z waszych dzieci mają 52 lata, są łysy i gruby, ale ciągle potrzebują waszych modlitw. Nie poddawajcie się, wołajcie do Boga za nimi. W tym momencie, kiedy ten pokój stąpił na mnie moje myśli stały się jak komputer, w Bożym Słowie. Ustęp z pisma za ustępem z pisma. Zaczął przechodzić przez mój umysł tak szybko, że moje myśli stały się jak jakaś maszyna automatyczna. Były dosłownie jak maszyna bankowa strzelająca cyframi. Tak szybko, całymi... Fragmentami nigdy cię nie zostawia, ani nie opuszczę, Jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jestem Bogiem, który cię wyzwoli. Ustępy z pisma, które uczyłem się, kiedy byłem chłopcem, kiedy byłem dorosły, niektóre, które nawet nie wiedziałem, że znam. Te przechodziły mi przez myśli. I nagle niespodziewanie ustęp z pisma z Izajasza 43 przeszedł przez mój myśl i stał się bardzo realny. Pierwszy werset mówi tak: Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię. Now, i teraz posłuchajcie to. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomieni nie spali cię. I usłyszałem to po raz drugi. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomieni nie spali cię. O, wiedziałem, co się dzieje. Otrzymałem moją remę. Zacząłem robić coś w tym momencie, czego nigdy nie zrobiłem wcześniej w całym moim chrześcijańskim życiu. Zacząłem wołać na Boga i krzyczeć tak głośno, jak tylko mogłem. Nigdy nie krzyczałem na Boga wcześniej. Zawsze byłem takim typem, który modlił się w cichej medytacji przed Panem. I ciągle tak robię. Myślę, że cichy czas przed Bogiem jest naszym świętym, drogim czasem. Ale nie jestem już tym samym człowiekiem, którym byłem trzy i pół roku temu i nie chcę nim być. I mogę Was zapewnić, że jeśli okoliczności będą wymagały głośnej modlitwy, ten chłop będzie modlił się na głos... A jeśli ktoś tego nie lubi, będzie musiał to jakoś przeżyć. Doszedłem do wniosku, jako rezultat tego doświadczenia w moim życiu, że moja droga do nieba jest między mną i Bogiem. I nikt nie ma do tego nic. Ja jestem odpowiedzialny za moją duszę. Zależy to ode mnie, aby moja dusza doszła do nieba. Zależy to ode mnie, aby chwalić Boga i wołać do Boga i uwielbiać Go w taki sposób, w który wiem, że sięgam Boga. Jeśli to nie spotyka się z aprobatą tych dokoła mnie, jest mi przykro, ale nie będę szukał aprobaty tych dookoła mnie. To jest chyba jedna z fajnych rzeczy, kiedy masz 52 lata, nie próbujesz wywrzeć dobrego wrażenia na nikim. Ja nie będę szukał aprobaty tych ludzi dookoła mnie. Będę wołał Hosanna i Alleluja i chwała Bogu do tego mojego świętego wiernego Boga. WPNA, Oak Park, Chicago. Okoliczności mówił, że spłonę. Boże Słowo powiedziało, że nie spłonę. Wiedziałem, że nie spłonę, dlatego że Boże Słowo tak powiedziało. Jeśli Bóg to powiedział, to powinno wystarczyć, bo Bóg ma na myśli dokładnie to, co mówi. Jeśli powiedział, nie spłoniesz, nie spłoniesz. Nie ma tu jakiegoś podwójnego znaczenia. To nie znaczy, że powinieneś iść i się podpalić. To nie znaczy także, że powinieneś iść i chodzić po ogniu i kusić swojego Boga. Ale znaczy tak, że jeśli znajdziesz się w piecu ognistym, a Bóg powie, nie spłoniesz, to nie spłoniesz, możesz wziąć Boga za Słowo, ona ma wartość. Bóg ma na myśli to, co mówi. Okoliczności mówił, że spłonę, Boże Słowo mówiło, że nie spłonę. Więc zacząłem wołać na Boga, zacząłem wołać na niego tak głośno jak tylko mogłem. Ojcze, w imieniu Jezusa, Chrystusa, jego przelanej krwi, staję na Twoim słowie, ojcze, staję na Twoim słowie, ojcze, ja staję na Twoim słowie, ja staję na Twoim słowie, ja staję na Twoim słowie, ojcze. Musiałem to powiedzieć chyba z tysiąc razy, kiedy przechodziłem przez te płomienie: staję na Twoim słowie, staję na Twoim słowie, staję na Twoim słowie. To było wszystko, co miałem i było to wystarczające, Boże Słowo stało się moim życiem. Wiem już teraz, co mają na myśli, kiedy mówią, że Biblia jest żywa. Ona staje się naszym życiem. I pozwólcie, że powiem wam to teraz. Po to, jeśli chcecie stanąć na Bożym Słowie, w chwilach takich jak tamta musicie wiedzieć, co Boże Słowo mówi. Nie ma czasu w takich chwilach jak tamta, aby wziąć swoją Biblię i przewracać kartki, zastanawiać się, na której stronie to było. To nie pracuje w ten sposób. Moje Pismo Święte było w walizce pod siedzeniem przede mną. Płonęło. Nie mogłem wziąć jej i otworzyć. Nie mówię, że musicie nauczyć się całą Biblię na pamięć, ale mówię tak, że musicie mieć wgląd do Bożego Słowa, jeśli oczekujecie, że Bóg przez swojego Ducha Świętego otworzy swoje obietnice dla was w chwili takich jak tamta. Spędzajcie z nią czas. Słuchaliśmy reportażu, słuchaliśmy świadectwa zatytułowanego Katastrofa Samolotu na Tenryfie. Do wysłuchania następnego fragmentu zapraszamy w następnej audycji za tydzień. W dalszym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność. Dzisiaj nie będzie rozmowy, nie będzie dyskusji na temat listu do hebrajczyków, ale będzie wykład. Wykład ewangelisty, który nazywa się Derek Prince. Jest to Anglik z pochodzenia, który ponad 40 lat służył różnym ludziom w różnych krajach świata jako ewangelista. Pan Bóg używał go również do uzdrawiania. Odwiedził on też Polskę. Wykład ten jest tłumaczony z języka angielskiego na język polski. Tytuł wykładu Zamiana na krzyżu jest to temat, który dotyczy każdego człowieka, każdego bez wyjątku. Pierwsza część była prezentowana tydzień temu, dzisiaj druga część. Zapraszamy. Omówimy teraz osiem lub jeśli zdążymy dziewięć aspektów tej zamiany na krzyżu. Chcę abyście zrozumieli to bardzo wyraźnie. Na określenie zła użyję mojej lewej ręki, zaś na określenie dobra prawej ręki. Zło spadło na Jezusa po to, żeby dobro mogło stać się dostępne dla nas. Spójrzmy teraz na niektóre specyficzne aspekty tej zamiany. Otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 53, wersety 4 i 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. W tym fragmencie widzimy dwie płaszczyzny, duchową i fizyczną. Zajmiemy się najpierw duchową. Jezus został ukarany za nasze występki i naszą niegodziwość. I dlatego, że On został ukarany, nam mogło zostać wybaczone. Mając wybaczone, możemy mieć pokój z Bogiem. Dopóki nie zostanie nam wybaczone, dopóty nie mamy pokoju z Bogiem. Pokój z Bogiem przychodzi tylko przez przebaczenie. Ale przebaczenie jest osiągalne tylko dzięki temu, że Jezus wziął na siebie karę za naszą niegodziwość. Chcę powiedzieć to bardzo prosto. Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Chcę, abyście wzięli teraz w czymś udział razem ze mną. Chcę, abyście użyli waszych rąk. Chcę, abyście zaangażowali w tę prawdę całą swoją istotę. Popatrzcie najpierw na mnie, a potem poproszę Was o zrobienie tego razem ze mną. Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Teraz powiemy to wszyscy razem, używając lewej ręki na oznaczenie zła, a prawej ręki na oznaczenie dobra. I pamiętajcie, że Wasza prawa ręka jest naprzeciwko mojej lewej, z wyjątkiem tych, którzy stoją ze mną. Nie pomylcie się, jesteście gotowi? Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. To jest pierwszy aspekt tej zamiany. W tym samym fragmencie zostało powiedziane. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Dosłowne tłumaczenie brzmi następująco. Zniósł nasze bóle i nasze choroby wziął na siebie. I w konsekwencji Jego ranami jesteśmy co? Uleczeni. Czy jest to oczywiste? Czuję, że musicie to mieć potwierdzone. Nie tracąc z oczu Księgi Izajasza, rozdział 53, otwórzmy dwa fragmenty z Nowego Testamentu. Przede wszystkim Ewangelia Mateusza, rozdział 8. To po prostu nieszczęśliwy wypadek przy tłumaczeniu, który pozbawił właściwego znaczenia prawie wszystkie angielskie przekłady Pisma Świętego. W niektórych innych językach przekład jest właściwy. Na przykład tłumaczenia skandynawskie używają słów choroby i bóle. Niemieckie tłumaczenie Lutra używa słów krankheit i schmerz, które znaczą chorobę i ból. To niefortunny wypadek sprawił, że miliony angielskojęzycznych chrześcijan zostały w pewien sposób pozbawione objawienia fizycznego aspektu uzdrowienia. Przeczytajmy teraz fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 8, wersety 16 i 17, opisujący początek służby Jezusa. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziane przez Izajasza proroka mówiącego, on niemocy nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Kogo on cytuje? Proroka Izajasza, rozdział 53, werset 4 i 5. Widzicie, Mateusz był Żydem, znał hebrajski i był także inspirowany przez Ducha Świętego. Otwórzmy teraz pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. Piotr także cytuje z Izajasza 53. List Piotra, rozdział 2, werset 24. Jest to zdania, ale nam to nie przeszkadza. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. To jest krzyż. Abyśmy obumarłszy grzechowi, dla sprawiedliwości żyli i jego sińce uleczyły nas. Grecki czasownik, przetłumaczony tutaj jako uleczyć, jest standardowym słowem używanym w Grece do określenia fizycznego leczenia, od którego pochodzi też słowo oznaczające doktora i nadal posiada takie samo znaczenie we współczesnej Grece. Tak więc jest to całkowicie jasne. Jezus poniósł na krzyż nasze niemoce i choroby i Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. On stał się naszym zastępcą. Użyjmy teraz naszych rąk, lewej i prawej. Ja zrobię to raz, a potem wy powtórzycie za mną. Jezus został zraniony abyśmy mogli być uzdrowieni. Tak, nie trzeba być teologiem, aby to zrozumieć. Właściwie to teologowie prawdopodobnie mieliby z tym trudności. W porządku. Jesteście gotowi? Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uzdrowieni. Dobrze. To są pierwsze dwa aspekty zamiany. Po pierwsze, Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Po drugie, Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uzdrowieni. Jeśli przejdziemy do wersetu dziesiątego, tego samego rozdziału, znajdziemy dalsze odkrycie tego, co zostało dokonane na krzyżu. Księga Izajasza, rozdział 53, werset dziesiąty. Tak Ci się Panu upodobało zetrzeć, zmiażdżyć Go Jezusa i nie niemocą utrapić, aby położywszy ofiarę za grzech duszy, życie, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a co to, to się podoba Panu przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało? Zauważcie środkowy fragment. Położywszy ofiarę za grzech, duszę swą inaczej, a jednak nie zmieniając znaczenia, moglibyśmy przetłumaczyć go następująco: Gdy złoży swoje życie w ofierze, w jakikolwiek sposób to przetłumaczymy, pozostanie jeden niezmienny fakt: że i dusza Jezusa stała się ofiarą za grzechy całej ludzkości. To samo słowo, które jest tłumaczone jako ofiara za grzech lub ofiara za występek, winę, jest w Starym Testamencie tłumaczone jako wina. Powodem tego jest fakt, że zgodnie z prawem dotyczącym ofiary za grzech, opisanym w III Księdze Mojżeszowej, kiedy osoba zgrzeszyła, musiała przynieść ofiarę. Mogła to być owca, kozioł, baran, to mógł być wół. Przyprowadzano zwierzę kapłanowi i wyznawano przed kapłanem popełniony grzech. Kapłan kładł swoje ręce na głowie ofiarowywanego zwierzęcia i symbolicznie przekazywał grzech z człowieka, na ofiary, na zwierzę. Następnie kapłan zabijał zwierzę, a nie człowieka. Innymi słowy, zwierzę ponosiło kary za grzechy człowieka, dlatego że zostało utożsamione z grzechem człowieka. Nowy Testament stwierdza jasno, że w ostateczności owce, kozły czy woły nie mogły zadośćuczynić za ludzkich grzech. One były tylko wstępnym, proroczym obrazem Jezusa. Ale dusza Jezusa rzeczywiście stała się ofiarą za grzech, a stając się ofiarą za grzech spowodowała, że Jezus stał się grzechem. Nie tracąc z oczu Księgi Izajasza, rozdziału 53, otwórzcie drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21. Znajdziecie tam Pawłowy opis tego faktu. Ja w miejsce zaimków postawię rzeczowniki, aby stało się to jeszcze wyraźniejsze. On Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Jezusie stali się sprawiedliwością Bożą. Dopóki nie zrozumiemy obrzędu starotestamentowej ofiary, nie potrafimy w pełni ocenić faktu, że Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 21, cytuje Izajasza, rozdział 53, werset 10, położywszy ofiarą za grzech duszę swoją. Kiedy Jego dusza została ofiarowana za grzech, stała się grzeszna grzechem całej ludzkości. Nie musi być teologiem, aby dostrzec tę zamianę. Powiem to raz i mam nadzieję, że uda się Wam powtórzyć to za mną prawidłowo za pierwszym razem. Jezus został uczyniony grzechem, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością. Jeszcze raz spójrzmy do drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, werset 21. Żeby się upewnić, że uchwyciliśmy tę prawdę. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na zamianę. Jezus stał się grzechem, naszą grzesznością. Abyśmy mogli stać się czyją sprawiedliwością? Jego sprawiedliwością, nie naszą, lecz Jego. W porządku, powiem to jeszcze raz, a wy powtarzajcie za mną. Jezus stał się grzechem, naszą grzesznością abyśmy mogli stać się sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. Pojęliście to? Jezus stał się grzechem, naszą grzesznością, abyśmy mogli stać się sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. Czy odetknęliście z tego powodu z ulgą? Nie musisz zmagać się i dokładać wszelkich starań, ażeby stać się sprawiedliwym. Musisz przyjąć przez wiarę sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, nic poniżej Bożej Sprawiedliwości nigdy nie pozwoli wam wejść do nieba. Ale Bóg zapewnił tobie i mnie możliwość, aby stać się sprawiedliwym Bożą Sprawiedliwością. Następna zamiana dokonana na krzyżu opisana jest w liście do hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Moglibyśmy czytać wiele różnych fragmentów, ale tutaj ujęto jest to najkrócej i najprościej. List do hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zapłatą lub karą za grzech jest śmierć. Kiedy Jezus stał się grzechem za nas, to stało się oczywiste, że będzie musiał zapłacić karę, którą jest śmierć. Tak więc Jezus doświadczył, skosztował śmierci za nas. Nie trzeba być teologiem, żeby się domyślić, że przeciwieństwem śmierci jest życie. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały, co miały? Życie i obfitowały. Tak więc zamiana jest bardzo prosta. Jezus doświadczył śmierci za nas abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego życia. Dobrze. Jesteście gotowi? Jezus doświadczył śmierci za nas, abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego życia. Czy dostrzegacie, jak bardzo wyraźne to jest? Jak bardzo logiczne i praktyczne? Proszę zauważyć to, co powiem. Zabrało mi to dobrych parę lat, aby dostrzec te prawdy, o których mówię w Słowie Bożym. Dzielę się z wami w ciągu godziny lub dwóch rzeczami, które mnie zabrały godziny, dnie, tygodnie, miesiące i lata. Mówię zabrały, ale to było błogosławieństwo i przywilej. Następna zamiana jest stwierdzona w liście do Galacjan, rozdział 3, wersety 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Pamiętajcie, że krzyż jest nazwany drzewem, ponieważ w niektórych językach hebrajski jest jednym, a słachili we wschodniej Afryce drugim. Drzewo znaczy zarówno to, które rośnie, jak i to, które zostało ścięte, rozumiecie? Krzyż był ściętym drzewem. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I werset 14. Aby, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Ilu teologów mamy tutaj, którzy potrafią dostrzec, jakie tutaj występują przeciwieństwa? Czym jest zło? Przekleństwem. Czym jest dobro? Błogosławieństwem. Więc Jezus na krzyżu stał się przekleństwem. Jest powiedziane w 5. Księdze Mojżeszowej, rozdziale 21, wersetach 22 i 23: że każdy, kto został powieszony na drzewie, jest przeklęty. Kiedy Jezus został zawieszony na krzyżu, każdy Żyd, który znał Torę który znał Stary Testament, rozumiał, że Jezus stał się przekleństwem. On w sposób widoczny był przeklęty. On stał się przekleństwem, abyśmy mogli przyjąć błogosławieństwo. To, o czym teraz mówię, jest dziedziną, którą Bóg mnie wprowadził na przestrzeni ostatnich czterech czy pięciu lat. Ponieważ nie mam czasu na to, aby wejść w głębiej w ten temat, chcę tylko polecić Wam tę samą książkę, o której wcześniej wspomniałem. Od przekleństwa do błogosławieństwa. To nie byłoby w porządku pozostawić Was wiedzących o tym, że zostaliście odkupieni z przekleństwa i że możecie przyjąć błogosławieństwo bez wskazówek, jak to zrobić. Ta książka jest właśnie o tym. Pozwólcie, że tylko wspomnę o siedmiu podstawowych oznakach przekleństwa. Większość przekleństw nie dotyczy bezpośrednio jednostek. One dotyczą rodzin lub większości społecznych. Podstawową cechą zarówno przekleństwa, jak i błogosławieństwa, Opisaną w Biblii jest to, że przechodzi z pokolenia na pokolenie, dopóki nie wydarzy się coś, co je odetnie. Tak więc mamy do czynienia z ludźmi, których problemy sięgają setek lat wstecz. Nie wiem, czy są tutaj dzisiaj jacyś szkoci, nie podnoście rąk, jeśli jesteście. Przekonałem się, że szkoci byli narodem ludzi przeklinających. Nie w sensie używania mocnych, niewybrednych słów, ale w sensie przeklinania jeden drugiego. W ciągu ostatnich kilku lat Ruth i ja mieliśmy do czynienia z dwoma rodzinami, na które wypowiedziano przekleństwa w XVII wieku, a które nadal działały w tych rodzinach. Jedna rodzina mieszka w Szkocji, a druga w Australii. Tak czy owak, pozwólcie, że na podstawie własnego doświadczenia podam Wam bardzo krótko siedem podstawowych oznak, które mogą wskazywać, że nad Twoim życiem jest przekleństwo. Jeśli mamy do czynienia tylko z jedną z nich, nie twierdzę, że jest to na pewno przekleństwo. Ale jeśli jest ich kilka... I jeśli znajdujesz się je w Twojej rodzinie w różnych dziedzinach i powtarzają się w kolejnych pokoleniach, to możesz być prawie pewien, że jest to przekleństwo. Oto one: przede wszystkim umysłowe i emocjonalne załamanie. Druga: powtarzająca się lub chroniczna choroba, zwłaszcza jeśli jest dziedziczona, ponieważ dziedziczność jest oznaką przekleństwa. Trzecia: powtarzające się poronienia lub połączone z tym choroby kobiece. W naszej służbie dla chorych Ród i ja doszliśmy do takiego zrozumienia, że, że z tego rodzaju problemami radzimy sobie po prostu jak z przekleństwem. Czwartą, rozbicie małżeństwa i wyobcowanie członków rodziny. Jeśli w Twojej rodzinie powtarza się historia, że małżeństwa rozpadały się i rozchodziły się i to stale się powtarza i powtarza, możesz być pewny, że jest przekleństwo nad Twoją rodziną. Piąta, stały brak pieniędzy. Każdy z nas może doznać niedostatku w pewnym czasie. Ale jeśli to jest stale i nigdy nie możemy się od tego uwolnić, to możemy być prawie pewni, że jest to spowodowane przekleństwem. Szósta. To, co jest nazywane skłonnością do wypadków. Jest to obiektywny fakt statystyczny, który firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty za ubezpieczenie. Siódma. Samobójstwa albo nienaturalne śmierci w rodzinie. Nie będziemy się teraz dłużej nad tym zatrzymywać, bo chcę zwrócić szczególną uwagę na to, że istnieje rozwiązanie. Dzięki Bogu, że my, chrześcijanie, nigdy nie musimy skupiać się wyłącznie na problemie. Mamy do czynienia z problemami na tyle, na ile jest to konieczne, aby znaleźć rozwiązanie. Tak więc zajmiemy się teraz jednym z nich. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Wszyscy jesteście dzisiaj teologami. Dobrze, jesteście gotowi? To, co wypowiadacie, nie jest tylko formalnością. Za każdym razem, kiedy to mówicie, Bóg i święci aniołowie i Duch Święty, wszyscy oni rejestrują, co zostaje powiedziane. Pamiętajcie, że Jezus jest arcykapłanem. Czego? Twojego wyznania, oczywiście. Uczynimy wyznanie. Powiemy to razem. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Następna zamiana dokonana na krzyżu jest w rzeczywistości częścią tej poprzedniej, ale jest ona tak ważna, że potraktuję ją oddzielnie. Jezus poniósł na krzyżu nasze ubóstwo, abyśmy mogli dzielić Jego bogactwo bo przyszło do mnie jako objawienie wiele lat temu tutaj w Nowej Zelandii. Zostałem zaproszony wraz z moją pierwszą żoną i kiedy przyjechaliśmy tutaj, okazało się, że chociaż obiecali opłacić nam bilety powrotem ze Stanów Zjednoczonych, nie mają pieniędzy. Ale wszystko było w porządku. Powiedzieli, że mają zamiar zebrać kolektę na ten cel, a mnie poproszono o wygłoszenie kazania na temat dawania. Tak więc miałem dużą motywację. Jeśli dobrze pamiętam, to było w Auckland. Nauczałem na temat pieniędzy wiele razy i napisałem tę książkę, która jest częścią mojego nauczania. Znać ją, Bóg, Ty i Twoje pieniądze. Tak więc miałem swoje notatki i wygłaszałem kazanie na ten temat, ale wydarzyła się dziwna rzecz. Przechodząc kolejno przez moje notatki, w myślach widziałem Jezusa na krzyżu i widziałem Go takim, jakim naprawdę był, obnażony, zupełnie nagi. I tak jak definiowałem aspekty ubóstwa, zobaczyłem, że każdy z nich dokładnie pasował do Jezusa na krzyżu. Na koniec, w celu zebrania ofiary, ustawiono na podium cztery kartony po jabłkach. Cały tłum ludzi wyszedł do przodu, aby położyć pieniądze lub zobowiązania. Ta jedna kolekta pokryła całkowity koszt wszystkiego. Następnego dnia wraz z Lidią i pastorem w Oakland, spotkaliśmy ludzi idących podjąć pieniądze z ich kont bankowych, aby spłacić zobowiązania, które złożyli poprzedniego wieczoru. Nigdy nie widziałem obfitszej ofiary. Ludzie byli, jak nazywa ich Biblia, ochotnymi dawcami. Byli po prostu zarażeni gorączką dawania. Teraz podzielę się z Wami objawieniem, które otrzymałem. Najpierw otwórzmy Nowy Testament. Drugi list do Koryntian, rozdział ósmy, werset 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni byli. Nie musicie być teologami, żeby zobaczyć przeciwieństwa. Co jest rzeczą złą? Ubóstwo. Co jest dobrą rzeczą? Bogactwo. Pozytywną stronę tej zamiany Znajdziemy w drugim liście do Koryntian, rozdziale 9, wersacie 8, co zrót już zacytowaliśmy wcześniej. Za każdym razem, kiedy to robimy, czuję się lepiej. A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Zobaczcie, czy jest jakakolwiek dziedzina nieobjęta tu obietnicą. Władny jest Bóg udzielić nam oficie wszelkiej łaski. To nie jest jakaś łaska, ale wszelka łaska, abyśmy zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Taki jest poziom Bożego zabezpieczenia dla Jego ludzi, możliwy do osiągnięcia przez zastępczą ofiarę Jezusa na krzyżu. On stał się biednym, Abyśmy mogli mieć udział, wolę powiedzieć hojnie łożyć, ponieważ nie sądzę, aby to było biblijne, że każdy chrześcijanin będzie posiadał duże konto bankowe lub będzie jeździł Rolls Royce. Ale wierzę, że jest Bożą wolą, aby każdy chrześcijanin miał zaspokojone swoje potrzeby na tyle, aby mógł jeszcze dać innym, ponieważ większym błogosławieństwem jest dawanie niż otrzymywanie. A skoro Bóg nie chce, aby którekolwiek z Jego dzieci żyło na niższym poziomie błogosławieństwa, dlatego zapewnię obfitość, abyśmy mogli posiadać więcej w celu dzielenia się z innymi. Dziękując wszystkim za uwagę, mówię do usłyszenia za tydzień na fali WP na 1490 AM o 5 po południu. Można rozmawiać z nami teraz, dzwoniąc na numer 503 0068 503 0068 lub 931 1401 931 1401 kierunkowy obydwu telefonów.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 Zachęcam do słuchania całodobowych audycji chrześcijańskich na fali 9.0.1 FM i pamiętajmy, jeśli znajdziesz się w niebie, nie spotkasz tam jednego człowieka, który sobie na niebo zasłużył. Do usłyszenia, mówi Tadeusz Tomal.